Witamy w kolejnym odcinku Celluloidu. Mówią do was Oksza i Cortez. Zapraszamy na porcję wiadomości. W tej chwili mam bardzo interesujący news o Andrzeju Bartkowiaku. Mhm. Bartkowiak stał się wziętym reżyserem hollywoodzkim w momencie, kiedy już skończył z karierą operatora. Zaczął się, się bawić w, w kinoakcji. Kojarzysz tam od kołyski aż po góry. A, tak jest, Fie... y... dobre filmy z Jetem Linem. <goda> no tak, tam, tam. to tam Rama musi umrzeć. No, no, nie, nie, nie wyszło, mu tak? No nie wyszło, no tak? No nie, to nie, no No je nie jest to wybitny reżyser, tak? No ja wiem, że to nie jest wybitny reżyser, natomiast tak. jest wzięte, jest bardzo lubiane przez amerykańskich producentów, bo jest po prostu dobrym myślnikiem. A ja oglądałem Duma. Nie byłem e, zmartwiony tą ekranizacją jak na, na, na grę komputerową. No jak na grę komputerową to rzeczywiście to był wybitny film. To był fenomenalny film. No i z, z, e, Bartkowiak dostał propozycję realizacji kolejnego e, filmu na podstawie gry komputerowej. To znaczy Street Fighter. A tak słyszałem. Mhm. Właśnie. Street Fighter jak wiemy w latach 90. został już zrealizowany z udziałem e, Vandama, Raul, Julia i Kelly. Okay, tak. Pamiętam tylko z tego wszystkiego Wandama, także więcej ja też, nic nie ja powiem. To tylko Wandama. To był bardzo kiwciutki film, ale tak jak mówię, po dumie jestem bardzo pełen e, dużych. Nadziei co do ekranizacji kolejnej ekranizacji Street Fighter'a, jestem tylko, nie wiem czy myślisz, że to będzie ekranizacja Street Fighter'a jedynki, dwójki, trójki, czy może Super Street Fighter 2 Turbo? A może Street Fighter Alpha? Street Fighter tak, w Alpha 3 Max. O, 3 Max też może być. Tak, tak też może być. E, ja, <śmiech> Dzisiaj mamy takie trochę mało Gdzie ciekawe Gdzie, może Gdzie, Gdzie będzie. O, Krabę, to, no, to dobrze, Tak, tylko to bohaterem będzie w tym momencie Hun Li, tak? Taka. Ch Chunli. Chun Chunli, chun tak. tak, tak. tak. Wze, wze, wcześniejsza ekranizacja była. Y G -gi Gil. dobra, nie wadam wa no 2008 do... Street Fighter bardzo wadla, tak. no, czy mogę powiedzieć coś ciekaw, ciekawszego, bo my dzisiaj mamy dupaśne newsy takie troszeczkę e, nie udało nam się znać nic interesującego w ciągu ostatnich dwóch tygodni, co by było warte uwagi ale ja znalazłem jeden ciekawy news, no, mianowicie fińscy producenci filmów zbuntowali się, chcieli dostać jakąś tam dotację z, od, od państwa obiecywano im to, do, tą dotację już od paru, parunastu zdaje się lat no i powiedzieli, że oni więcej nie będą robili filmów. Po prostu nie. Po prostu skończą robić filmy. Um, I już nie będą więcej robili, dopiero, dopóki nie dostaną dotacji. Czy myślisz, czy teraz uważasz, że polscy producenci też powinni coś takiego zrobić? Nie. Nie zrobią czegoś takiego. Nie, ale czy uważasz, że powinni? Czy powinni tak? zrobić? Nie, nie opłaca im się to. No właśnie. A wie dlaczego? No. Dlatego, że w przeciwieństwie do, do bardzo wielu innych narodowych kinematografii, z innych krajów. Polacy zarabiają nie na dystrybucji, ale na produkcji mm. filmów. I w Ameryce, tak jak wiemy, dystrybucja filmów, no to to jest jeden z głównych jakby narodowych Popytu, wiesz, tak jak papierosy czy coś no takiego. No Tak, ale chcesz mi powiedzieć, że polscy dystrybutorzy nie zarabiają na, na dystrybucji filmów? Zarabiają, ale ty mówisz w tym momencie o producent, producentach filmowych. O ja, producentach, reżyserach, wszyscy. Tak, wszyscy. Nie, on, on Bardzo znikomy ułamek yy, społeczności filmowej w Polsce zarabia na dystrybucji. Mhm. Na samej produkcji się zarabia pieniądze. Mhm. To znaczy, że w momencie, kiedy, kiedy film jest produkowany i w momencie kiedy wchodzą w to rządowe pieniądze, o które walczą w Finlandii producenci, to w tym momencie budżety najczęściej są zawyżane i pieniądze idą do kieszeni. No tak. Czyli... No to stary, stary problem polskiej kinematografii, prawda? No tak. No tak. No czyli to się nie. No, no, no, no. Ale, ale myślisz, że na przykład y <śmiech> gdyby Gdyby, na przykład, gdyby był taki strajk, to czy by dostali polscy producenci, polscy reżyserze no, więcej życiu. pieniędzy? No. W życiu. We, w, w, pytanie było retoryczne. W osiemdziesiątym, w 89, między 89 a dziewięćdziesiątym było spotkanie filmowców polskich, po tym jak wszedł nowy ustrój w Polsce. No i zaczęli się zastanawiać, co tutaj zrobić. Skoro zmienił się ustrój, no to w tym momencie zmieni się cała struktura dotowania filmów. No i na pierwszym spotkaniu byli też przedstawiciele rządu i polscy e, filmowcy stwierdzili, że nie, że już nigdy więcej wpływów rządowych na filmy, że my teraz będziemy odcięci od rządu i nie będzie żadnej cenzury i my sobie wypraszamy takie wtrącanie się. I w tym momencie rząd stwierdził, "Okej, okay, w porządku. Na następnym spotkaniu, następnego dnia nie było już ani jednego przedstawiciela rządu, a w tym momencie filmowcy się zorientowali, ej, momencik, to znaczy, kto będzie da to dawał pieniądze? <głosy> teraz będzie kolejna gówniana informacja o filmie, który się nazywa Speed 3. Matka, tak. Był tak. dwa, był dwa, chyba był, rzeczywiście był, był, był, był dwa. A tak, tak wiem, był na statku, Ta tak na statku <laughs> był. Będzie tak. teraz trójka z, z hopperem o dziwo hmm. któremu. Ale czy przy, przy przypadkiem on nie zginął? W rozwalili mu głowę, jedynka, okay. więc, więc widzowie nie że nieprawdopodobnie to prequel. A, a okej. Okay. Jak sam powiedział, sam Hopper powiedział, uważa ten film za rzekę gnoju, z której chce wyjąć się trochę złota. Ale jeszcze przed rozpoczęciem produkcji. To jest przed, tak, czytał scenariusz i stwierdził, że to rzeka gnoju i że on zamierza po prostu na tym zarobić. Czyli jest, no, jest, jest, jest, szczery, tak. jest szczery. Ja jestem ciekawy, czy, czy Glenn Plummer będzie występował, będzie miał kamę. W pierwszej części rozwalali mu samochód, w drugiej części rozwalali mu dom. Ach tak, rzeczywiście jestem, tak. jestem ciekawy czy przypadkiem trzeciej części czegoś mu innego jeszcze nie rozwalał. Ja na koniec chciałem tylko powiedzieć na pewno ci z was, którzy widzieli e, billboardy, zdają sobie sprawę z tego, że bardzo mocno jest teraz reklamowany nowy serial Agnieszki Holland Ekipa. Nie mm -hmm. wiem czy kojarzysz Kojarzę. z Gaiosem. Kojarzę. Bardzo ciekawie się zapowiada, bardzo ładnie wygląda jakby medialnie, to znaczy oprawa bardzo jest oprawa jest ciekawa. Film, co ciekawe, będzie... Już zapowiedziano, że będzie kontynuacja, to jest najlepsze. To znaczy, że już dobrze rokuje. 14 odcinków ekipy będzie na antenie telewizji Polsat. Wszystkie odcinki są zrobione w HD. Okay. To jest nowość, dlatego, że to jest jakby pierwszy sezon serialowy w Polsce, który jest tak mocny, jakby taki... Znaczy, kładzie się na niego bardzo duży nacisk. Jakby troszeczkę już tutaj zaczynamy kopiować Amerykanów, to znaczy, przekładamy to wszystko na seriale. To te całe produk produkcje, więcej pieniędzy idzie na, na seriale, więcej zaangażowania, lepsze nazwiska, no Gajos no, i po, Holland. No po prostu, po prostu Polsat się próbuje odchamyć. czyli Bo, Bardzo możliwe, że Agnieszka, się Holland, HD, tak Agnieszka Holland, HD, Gajos. Tak, tak, dobre nazwiska. Zresztą większość seriali Polsatu będzie teraz robiona w HD. Mają takie tytuły jak Dzieńka Góra, Tylko Miłość. To są seriale, których ja kompletnie nie znam, bo raczej nie oglądam y, y, telewizji polskiej, ale, ale to dobrze, że polscy nadawcy zaczynają przechodzić na HD, że producenci zaczynają przede wszystkim przechodzić na HD, y, no bo w Stanach to już jest norma. No tak, trzeba koniecznie powiedzieć: 10 urodziny, ich troje, koncert też w HD. Tak, tak, tak, to też polecamy no i co i jedziemy z recenzją to ostatni mm. ostatni news chyba naj, naj, najfajniejszy powstaje serial animowany Mela Bruxa o proszę kosmiczne jaja wersja mm -hmm. animowana 14 odcinków po pół godziny każdy pilot będzie godzinny i będzie został stworzony na kanawie filmu fabularnego na kanwie na kanwie tak Dobra, jedziemy z e, recenzją. Dzisiaj będziemy omawiać e, film Ściśle Tajne, czyli po angielsku breach. <laughs> czyli po angielsku breach, e, co oznacza przełamać. Jakich, przełamać z, e, m, chodzi generalnie o zdradzenie jakiejś informacji? Tak. E film powstał na prawdziwych, znaczy na, na, na tak zwanych faktach autentycznych, tak zwanych których, fakta, autentycznych tak. o których wszyscy mówią, a, a, a, a potem trzeba wspomnieć elegancko, że tak się nie mówi. Tak. Film jest na faktach, opowiada o zdradzie w jednych z zbiór z CIA albo FBI. Nie, nie, nie wiemy. Nie, no czy zastanawialiśmy się, musimy sobie przypomnieć, czy, czy to było w CIA, czy w FBI. Bo, bo szczerze mówiąc, wydaje mi się, że to było w CIA, ja ale może w może FBI. No dobrze, może no generalnie chodzi o wywiad, tak? Chodzi o wywiad, tak. Chris Cooper, Ryan Philip. Film zaczyna się od konferencji prasowej, która miała naprawdę miejsce, tak. kiedy hmm. została podana do wiadomości publicznej informacja, że kret został znaleziony w szeregach e, agentów. Tak. Co, co tak. ciekawe, to jest on um, oparty oczywiście na autentycznej historii. E, największego zdrajcy w dziale wywiadu amerykańskiego, który by. Przed uchował 25 się do, dwa, lat, tak, uchował do 2001 przez, roku. Tak, przed 25 lat podawał informacje roskim. a traitor, Eric. Started spying for the Russians in 1985. Historia jakby opowiada o, o kulisach tego śledztwa. Nie, nie jestem do końca pewien, czy ale to jest prawdziwe, czy to jest fałszywe. Znaczy, ja nie wiem, ale to jest szokujące, pom pomysł sobie, to jest szokujące, że my yy, dowiedzieliśmy się, a ty, byliśmy świadkami tego, jak upada yy, prawda, ten reżim yy, komunistyczny i yy, Rosji, a jednak pomimo zmiany ustroju, Nadal jednak są jakieś takie mm, śladowe ilości tych, te, te, tego konfliktu z, Ta, z, z, zimnej, tego, wojny. z zimnej wojny. Mm, to prawda, rzeczywiście. Cały czas jeszcze gdzieś tam, no i cały czas będzie pewnie nam się to odbijało czkawką. Także... Mm. Bridge, podobał Ci się? Powiem tak, podobał mi się i mi się nie podobał. Z jednej strony podobał mi się, bo że rzemieślnicze to jest fajnie wykonane, to znaczy, mm -hmm. mm, naprawdę ładnie zagrane. Mam duży sentyment do aktorów, to do znaczy Coopera, i, do, tak? do, i do Coopera. I Ale do za mamy... adaptację? Za wiele rzeczy. Za wiele rzeczy, za... Naprawdę za wiele rzeczy. Cooper jest takim charakterystycznym aktorem. Laura Linney, która jest świetną aktorką. Nawet, nawet Ryan Philip, który jest który jest dosyć przyzwoity. Ja nie jestem jego fanem. No, Takie młode pokolenie. No, Takie młode pokolenie, tak zwany młody zdolny. Podobał mi się dlatego, że opowiada fajną historię. Nie podoba mi się dlatego, że nie ma puenty. To, tak to znaczy... I z jednej strony można y, m, mówić o tym, bo, y, bo rzeczywiście Cooper bardzo się stara pokazać jakiś obraz tego człowieka. To znaczy stara się, wszyscy właściwie, włącznie z reżyserem, starają się pokazać, dlaczego on to zrobił. Nie udaj mi się odpowiedzieć na to pytanie. Można oczywiście powiedzieć dlatego, że, że nie udaje mi się odpowiedzieć na to pytanie dlatego, że po prostu tej odpowiedzi nikt nie zna, tak? Ale to jest takie trochę łatwe wyjście znaczy, na, na, Najgorsze w tym, w tym filmie jest po prostu to, że to ma być thriller trzymający w napięciu i e, przez bar, bardzo wiele scen, które które nabudowują to napięcie. Nie zgadzam się. You're gonna be an agent. Jest sporo nie zgadzam to. się, ale nie zgadzam się nie z tym, że nie, nie, nie, nie zbudowano napięcie, tylko nie zgadzam się, że to ma być thriller. To okay. jest film, który, w którym jak zaczyna, idziesz do kina, mm -hmm. to wiesz już od razu, że to nie ma być thriller, dlatego że wiesz, że go złapali. No właśnie. E, no więc właśnie, więc wydaje mi się, że to miało być bardziej. Właśnie, o, o, o, to, o, to o czym mówiłem, że miał miało być pokazana mentalność zdrajcy. Okay. The guy doesn't drink, goes to church every day. Faith, family, country all of the things that matter. Nie obiecana. Okej, okej, okej. To co miał mu, o, o czym miał mówić to jest jedno, natomiast to w jaką to konstrukcję to wbudowane, to jest zupełnie inna sytuacja. Jest mnóstwo e, sekwencji w filmie, gdzie, gdzie rzeczywiście e, akcja ma trzymać w napięciu. A need to know if I can trust you. What are you doing? Who is calling the, the gun down! I need to know if I can trust you. No tak. No, pika jest, pika jest. I nie jest. trzyma właśnie w napięciu właśnie przez to, że my wiemy do czego to zmierza i twórcy nie mówią nam o niczym innym, jak po prostu o tym, że go złapali mhm. i to wszystko. A poza tym, tak jak mówisz, aktorzy, że, że Cooper, Lina, nawet Filip, tam gra jeszcze Dennis Heisbert. O, proszę cię, to tam były dwie kamee. Tak, no, Bruce Davison. No tak, tak, to też. Tak, tak, tak, tak. tak, ta tak ale znaczy, mnie na przykład te sceny trzymały w napięciu. Znaczy, może nie trzymały mnie jakoś mm -hmm. niesamowicie w napięciu, ale były dobrze skonstruowane. Jakoś tak potrafiłem. Mm, ja uważam, że. Potrafiłem w... się wciągnąć przynajmniej na początku. Ja wiem, ja wiem. Reżyserem jest Billy Ray, mm -hmm. człowiek, którego powinniście kojarzyć z takich filmów jak. Plan lotu Suspect Ostatnio. Zero. Suspect Zero, który jest bardzo mało znany, a powinniście Lubisz go to. zobaczyć. Ten Lubię ten film, bo mi się podobał bardzo dobry Kingsley, który zawsze jest dobry. Mhm. Fajna mhm. obsada, dobry pomysł. Mhm. no Może trochę tandetny, bo tam to opowiadał o takim eksperymencie genetycznym, genetycznym w którym, na podstawie którego stworzono jakiś super że no nieważne, nie, no. nie będę opowiadał, bo to brzmi źle, no, to, jak te, się te, to słyszy, wie a dobrze wygląda, jak się ogląda. <laughs> Także. Ja uważam, dobry, że... Dobry, dobry, no, dobry tak. scenarzysta, to przede wszystkim scenarzysta, tak? tak? Zacznijmy od tego, że to jest scenarzysta. I to dosyć dobry, bo, bo ma fajne pomysły, ładnie pisze, dobre, dobre kino komercyjne tworzy. Wiesz, mnie osobiście ten film się nie podobał, dlatego, że ja byłem po obejrzeniu filmu Soku i Koka, z, z Seanem Penem, tam występuje Sean Pen i jeszcze z tego co ja się nie mylę Timothy Hatton. Rewelacyjny film o, o dwóch facetach, którzy sprzedają informacje ruskim. Hatton jest, jest pracownikiem rządowym, a Sean Pen jest takim małym dealerem narkotyków, który, który po prostu zna ten taki ciemny światek. Jest po prostu wykorzystany przez Timothy Hattona do, do tego, żeby w ambasadzie ruskich w Meksyku Prze przekazywać informacje. Uh -huh, uh -huh. Rewelacyjny film, trzyma w napięciu. Super, też oczywiście na, na faktach film. Uh -huh. O wiele lepszy niż, niż Bridge. Sokół i Koka. Bardzo fajny film oglądał kiedyś w telewizji. Natomiast, jeżeli chodzi o samego Billy Ray'a, ja uważam, że on, on starał się starał się być wzorować na Donald Tronie. Na roderze Donald Sonie, który zrobił Bez Wyjścia, uh -huh, uh -huh. albo który zrobił re rekrut to są właśnie tego typu filmy, właśnie takie... A, no nie czujesz, agencje? Ja wiem, ja no, ja ja, wiem. Ja wiem o co chodzi. Rekrut, że... rekrut to jest taki, taki, taki rzeczywiście dobry, dobra, fabularna opowieść, kompletnie zmyślona, z swobodnie nabudowanym napięciem. Znaczy ja podejrzewam, wydaje mi się, że oni skorzystali z tej historii, żeby zbudować taki właśnie... No, to jest też takie ograniczenie. Jeżeli masz pewne rzeczy i chcesz się ich trzymać, na przykład masz pewne fakty, to że ten facet był bardzo wierzący you to live your faith, Eric, at all times. Uh, On nie był tak Ir Irlandczyk, tak? Tak, tak, taki. Uh, Dla mnie to było za w ogóle za bardzo katolickie. za bardzo katolicki. Are you finding this job stressful? Sometimes pray more. Za bardzo katolicki. Tak strasznie oni co Chwilę film? się tylko w te, ten e, e, ściśle tajny, tak, za bardzo katolicki. Oni się wszędzie ciągle tylko w kościele, ciągle się modlili no wszędzie ono, no, no, no, krzyża. no Tak, ale pamiętaj, no dobrze, ja wiem, ja wiem. To no, mi się bardziej podoba na przykład rekrut, tak, gdzie jest super akcja <grym> i świetne napięcie. Tak no tak, wiem. ale Piotrek, ale pamiętaj o tym, że jak tworzysz film, e, no bo trochę będę adwokatem Diabła teraz, jak tworzysz film, w który jest oparty na jakichś autentycznych wydarzeniach, na jakichś autentycznych postaciach chcesz opisać, to próbujesz coś opisać, co naprawdę się wydarzyło. Więc no to ja też. Trudno, tak. jest, trudno jest, żeby, żeby oni teraz zrobili z niego, nie wiem, dealera narkotyków, żeby było fajnie. Nie, nie, nie, no. nie, nie okej, okay, ja rozumiem. No. Tylko w tym momencie ja, ja nie twierdzę, że nie udał im się zamysł tego, żeby przenieść na ekran kin e, autentycznych historii. Mhm. Chodzi mi po prostu o to, że ja się wynudziłem, autentycznie Wynudziłeś. się nudziłem na tym filmie. E, zupełnie... Ja nie. To, to znaczy, ja, ja się nie nudziłem głównie dlatego, że byłem ciekaw, jak... E, jak rozwiążą jego zagadkę. Znaczy, jak go pokażą, y, dlaczego on to rzeczywiście robił. Ale się trochę, się to, trochę się zawiodłem, dlatego, że mm, znaczy pokazali mi tyle, ile mogli, moim zdaniem. Y, więcej się nie dało, bo ta postać po prostu no, no jest na tyle tajemnicą widocznie dla nich. Że, że więcej nie można było, ale dobrze, bardzo fajnie rzemieślniczo wykonany film, dobrze zagrany. Nie zgodzę się, że nie jest budowane napięcie, bo wydaje mi się, że jest kilka dobrych scen, przy których możesz się zaangażować. Takich oczywiście klasycznych, z cyklu tam, w, nie wiem, ten główny bohater, ten zdrajca idzie zrobić sobie zdjęcie i w tym czasie Ryan Philip ma przeszukać jako jako, jako, taki, ofic oficer, o, jak, tak, jako taki oficer, który ma go śledzić, ma przeszukać jego gabinet. I to jest taki, taka klasyczna scena, no nie mogłaby być bardziej klasyczna, ale jest dobrze zrobiona, fajnie i... Ee... Znaczy myślę, że po prostu nie, nie ma tutaj żadnych zaskoczeń, ale nie jest ten film też źle zrobiony. Nie, nie wydaje mi się, żeby to był zły film. Po prostu może porwali się na coś, co było od początku jakby no skazane na niepowodzenie. Tak mi się wydaje przynajmniej. Jeszcze jedna ciekawa rzecz o, o głównym reżyserze. Nad, co ciekawe, na 2009 jest przejdziany jego nowy projekt... To jest projekt, który jest remakiem filmu, który mogliście już widzieć, a jest jednym z moich ulubionych filmów. To jest Świat Dzikiego Zachodu, który mm -hmm. kiedyś oryginalnie robił Crichton z fantastycznym Julem Brennerem jako... Um, znaczy film, film, film generalnie opowiada, jeżeli nie widzieliście tego, to opowiada o futurystycznym um, miasteczku um, zabaw. Takim, za, zabaw, taki theme park, um, który jest podzielony na trzy sekcje w którym roboty, androidy, Odgry odgrywają jakby mm, swoje role. Można wejść na przykład właśnie w świat Dzikiego Zachodu, albo świat antyczny. E, no i częścią zabawy jest na przykład w świecie Dzikiego Zachodu to, że można zabić go w boja, zastrzelić go w pojedynku takim. Oczywiście to, to, to są wszystko androidy, ludzie nie mogą się zas zastrzelić. E, no i oczywiście coś tam wymyka się spod kontroli i to miasteczko zaczyna tam, roboty się buntują i tak dalej. E, oryginalny film Kraytona jest fantastyczny. To jest chyba jeden z niewielo... Nie wiem, czy nie jedyny film reżyserowany przez Krytona. Krayton, Michael Kryton no, twórca takich tam hitów jak chociażby Park Jurajski, czy... No tak, nie zrealizował. Ani Koma nie zrobił. Ale okej, Koma, no tak. Ani Wielkiego Skoku na Pociąg. Wielki Skok na Pociąg to nie wiedziałem, Tak? On sam to wyreżyserował? Sam to wyreżyserował. Koma to pamiętam, ale Wielki Skok na Pociąg to nie widziałem. Pamiętam taką anegdotę, jak oczywiście Wielki Skok na Pociąg był realizowany w, w Anglii, natomiast koma w, w Stanach. I był to drugi film e, po komie, który realizował i e, no, Ekipa angielska była bardzo nastawiona nieprzychylnie do niego, bo po prostu nie wiedziała, z kim ma do czynienia. I żeby e, jakby takie napięcie i żeby skruszyć lody, jeden ze współpracowników Craytona sprowadził kopię Komy, żeby mm -hmm. sobie ekipa obejrzała i sobie zobaczyła, czy rzeczywiście to jest dobry reżyser i czy można mu zaufać. Mm -hmm. I dopiero w momencie, kiedy obejrzeli komę i stwierdzili, że ok, że dobry film, to dopiero wtedy ta atmosfera na planie się rozluźniła i można było normalnie nakręcić film. Czasami trzeba zyskać sobie zaufanie ekipy. Jak oceniamy? Ja oceniam trójka. Ja oceniam na 4 dni, dlatego że um, uważam, że podjęli się bardzo ciężkie zadania. Nie znam do końca tak dobrze tej historii, troszeczkę czytałem, mm -hmm. przygotowując się do audycji, ale wydaje mi się, że, um, że to, był takie trochę, to był taki trochę syzyfowy wysiłek, dlatego że... No Czasami musisz pracować nad takim materiałem, jaki masz. Oczywiście można fabularyzować no, w nieskończoność, no, ale pewnych rzeczy nie przeskoczysz. No tak. e, dobre role Coopera jak zwykle, dobre ro role tam wszystkich aktorów dookoła, Laureliny, fajne wejście Heisberta. No, szkoda, że Heisbert już właściwie robi tylko same kamie. No ale cóż, no, może go jeszcze w czymś zobaczymy. Ehm, no i to tyle w następnym odcinku. będziemy omawiać kontynuację filmu z 1983 roku Blue Harvest e, o nazwie Yellow Harvest. Czekaliśmy strasznie długo. Od razu zdradzę, że, że film jest świetny i, i zamierzam go ocenić dobrze. Ja powiem, że e, to jest film na raz. Do tego mnóstwo wersji Ja myślę, było. że tam było chyba, ile dobrze pamiętam, to chyba 180 wersji scenariusza hmm, tego hmm, filmu. Nie, no. żegnamy się z Wami do następnego odcinka. Miejmy nadzieję, że szybko. Miejmy nadzieję, że szybko uda nam się to wszystko a, ym, nagrać i, i, i wam dostarczyć. Yy, pozdrawiamy też tych ludzi, którzy słuchają nas ze stopkładki. Yy, no i trzymajcie się. No, no na razie. Koksha i korpus.